Serdecznie witam Pana Burmistrza, witam Panią Mecenas, Panią Dyrektor, panie, Panią Kierownik, Panią Marwitek, witam mieszkańców Kowa, przybyły na sesję, witam Panie i Panu Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do dzisiejszych obrad. Otwieram 50. 65 sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 27 lutego 2014 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie Burmistrza Miasta w działalności między sesjami. Punkt czwarty informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty informacja przedstawiciela Gminy Kowary w związku Min Karkonoski. Punkt szósty. Pytania i interpelacje. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów uchwał. A. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach. B. W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B. 7c. zmieniających uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, rozszerwatowskie lub roboty budowlane przy zabytkach pisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących ich wyłącznej własności. D. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. E. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. W związku z tym, iż po wysyłaniu do Państwa materiałów na a, dzisiejszą sesję wpłynęło do Biura Rady trzy projekty e, od Pani Dyrektor e, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, e, będę prosił Państwa o zgodę na prowadzenie dwóch, dwóch uchwał, które były omawiane na posiedzeniu Komisji Dzień. Zdrowia i uzyskały e, jednogłośnie e, pozytywną akceptację e, te dwie uchwały. Jedna uchwała jest to uchwała, która e, dotyczy zmiany w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowary, natomiast druga uchwała jest w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w latach 2014 2020. Czy ktoś może z Państwa ma pytania odnośnie tych dwóch projektów uchwał? Pani Dyrektor prosiła, by te dwie uchwały wprowadzić na dzisiejszą sesję. Trzecia uchwała dotyczy jest to uchwała, która jest w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kowary. Jednak w związku z tym, że, że Komisja doszła, aby tą uchwałę jeszcze raz omówić na posiedzeniu Komisji, w obecności Pani Prawnik, dlatego prosiłbym, żeby te dwie uchwały, o których powiedziałem prowadzić na dzisiejszą sesję. Proszę czy też Państwa na pytania odnośnie tych dwóch projektów uchwały. Nie widzę, w związku z tym proponuję, aby te dwie uchwały, czyli uchwała sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach była omawiana jako pierwsza, czyli miała by celowość Kolejność 7a e, jako druga by była uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, trującego do czynania nieodpłatnej pomocy. E, to co Państwu przedstawiłem i ona by e, miała literówkę 7b, byłaby omawiana jako druga i te, które już wcześniej przeczytałem, które znalazły się. W porządku obrad przesłany do państwa e, miałoby kolejność e, A byłaby C, B byłaby D, E byłaby E, C byłaby E, D miałaby literówkę F, A E i E. Hmm, czy jakieś pytania? Nie widzę. E, proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa naprawdę jest za? E, wprowadzeniem tych dwóch do porządku obrad proszę o tak głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie e, przyjęto zmianę w porządku obrad. Czy przeczytać Państwu jeszcze raz ten porządek obrad? Nie. E, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest sprawozdanie burmistrza miasta Kowary z działalności niezdecydowanej. Między... Aha, przepraszam bardzo. Pani Sylwia odpowiedziała, żebym przegłosował. E, cały porządek obrad, czyli e, po wprowadzanych zmianach. Kto z Pań i jest za tym, aby przyjąć e, taki porządek obrad? Proszę o to głosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary w działalności między sesjami. Proszę bardzo, kto ma pytania do Pana Burmistrza? Proszę uprzejmie. Proszę Pani Panie Burmistrzu, 16 stycznia odbył Pan spotkanie z Panią Dyrektor Zesków w sprawie mieszkań dla mieszkańców y, mieszkających przy ulicy Niedemiodłuskiej 14a i 14b, w y, związku z planowaną sprzedażą tych obiektów. Ja bardzo proszę, żeby Pan y, Burmistrz powiedział, na czym stanęło, czy te mieszkania są dla tych mieszkańców zagwarantowane i w jaki sposób odbędzie się rozliczenie głosów. <toszczędny> służby y, oraz zapoznanie się z pismami, które wpłynęły y, do Biura Rady dotyczące tego tematu. 23 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego. Było ta Komisja dotyczyła też funkcjonowania MSR-u. Było to spotkanie z Panem Komendantem. 28 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej yy, i też stanął na posiedzeniu Komisji problem yy, mieszkańców z ulicy Reniobórskiej 14A i 14B. Yy, 4 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Yy, tematem posiedzenia Komisji było pomawianie yy, już temat, który się przewija oraz który y, związany z funkcjonowaniem Miejskiej Służby Ratowniczej. 10 lutego y, odbyło się posiedzenie Komisji Planowania, y, Budżetu Planowania i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, w którym też był temat y, funkcjonowania Miejskiej Służby Ratowniczej. 11 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Na posiedzeniu Komisji omawiane były plany, e, e, e, projekty uchwał dotyczące e, zmian e, dla jednostki urbanistycznej Towary Centrum B, e, dla terenów kolejowych. Te uchwały mamy na dzisiejszej sesji oraz omawiany był regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie naszej gminy e, oraz Komisja zapoznawała się z problemami i pismami, które e, trafiły do nas od mieszkańców 24 lutego e, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji był projekt uchwały e, dzisiejszą sesję w sprawie dotacji do zabiegu. 25 lutego było się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej, e, na którym omówiono projekt uchwały na dzisiejszą sesję oraz plan pracy Komisji na 2014 rok. E, 26 lutego było się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów. E, tematem posiedzenia Komisji e, były uchwały na dzisiejszą sesję, a głównie projekt zmiany w Budżetowej. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie posiedzenia komisji? Proszę bardzo. Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Jest to informacja przedstawiciela z gminy władz w nasłudniowych. Proszę Panie Kamilosze, były jakieś spotkania. Tak, czy z tą rozmową władz władz w budżecie w, tej chwili, w budżetku, na 2014. Na 2014. Na Dziękuję bardzo. Przede pytanie do Pani Kamili. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. To jest punkt pytania interpelacji. Jako pierwszy korzystam z tego, że prowadzę sesję i zapytam Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, zwróciłem się do Pana 24. Do tego roku bieżącego pismy o usunięcie bezgłosze z tablicy ogłoszeń przed urzędne miejskie w Kowarach projektu uchwały w sprawie likwidacji, likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiej Służby Ratowniczej. Chciałem zapytać, dlaczego pan tej, tego projektu uchwały nie usunął. miasta Kowar, który nie był nigdy obradowany na żadnym posiedzeniu komisji. Nie znalazł się w porządku obrad żadnej sesji Rady Miasta. Czy burmistrz miasta ma prawo wywiecić taki projekt uchwały na tablicy ogłoszeń z informacją do mieszkańców miasta Kowar? że zajść na dół, wziąć pióro, wyjąć z kieszeni i podpisać to swoim imieniem i nazwiskiem. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania jakieś? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam interpelację. Panie Burmistrzu, jest interpelacja przygotowana przez grupy ośmiu radnych i w imieniu tych radnych i swoim i pragnę odczytać. I zwracamy się z prośbę do Pana Burmistrza Mirosława Góreckiego o podjęcie dotychmiastowych działań mających na celu likwidację stanowiska kontrolera w Urzędzie Miejskim w Kowarach, jak i odwołanie Dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej. Konieczność utrzymywania tatu kontrolera nie wynika, zapisów, nie wynika z zapisów ustawy, ani nie jest też uwarunkowane żadnymi przepisami, aby musiało istnieć w tak małej gminie. Jest to niepotrzebny sztuczny etat, który generuje niepotrzebne koszty. Dyrektor jednostki organizacyjnej miasta MSR został powołany w 2002 roku, w momencie, w którym jednostka ta była zarządzana przez komendanta i mimo braku stanowiska dyrektora radziła sobie w sposób należyty. Jest to kolejny etat generujący wysokie koszty, o których możemy się dowiedzieć z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kowary. Dyrektor Janusz Kripiora jest m.in. odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w naszym mieście, którego tak naprawdę nie ma, albo funkcjonuje skożytnie wystarczająca, o czym mogliśmy przekonać się na połączonych komisjach rewizyjnych i budżetu planowania i finansów. Jesteśmy świadomi tego, że są to kompetencji burmistrza, więc wnioskujemy do Pana o likwidację tych dwóch etapów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? No, proszę Państwa. Proszę również występuje z interpelacją do Pana Burmistrza. Szanowny Panie Burmistrzu, mając na uwadze ostatni 2013 rok, jak i dwa miesiące 2014 roku, stwierdzamy, co następuje. Nie przestrzega Pan paragrafu 70 punkt 1 Statutu Miasta Kowary, jak i paragrafu 71 punkt 3 tego statutu. Między Panem Burmistrzem a Radą Miasta nie ma żadnej współpracy. Nie odpowiada Pan na wnioski, pytania, opinie Komisji, mimo zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej z posiedzenia, a w zasadzie z wyjazdu w teren z dnia 11 października 2013 roku, gdzie sześciu radnych poświęciło czas na spotkania z mieszkańcami Kowar, zawierał 26 wniosków i zapytań. Na żadne Pan nie odpowiedział, traktując tym samym radnych jako zło konieczne, z którymi Pan w ogóle nie musi się liczyć. Według zapisów w statucie prawo miejscowe, cytat. Burmistrz i komisje w realizacji zadań administracji samorządowej współpracują ze środowiskami społecznymi, zawodowymi, samorządowymi, i organizacjami. Nie wnikamy w inne Pana współdziałania, natomiast jeżeli chodzi o radnych, to nie ma żadnej współpracy. Według Pana Burmistrza radni są po przegłosowali to, co Pan im proponuje, to znaczy uchwały z inicjatywy Pana Burmistrza. Stawia Pan Radę Miejską niejednokrotnie pod murem. Przy, yy, przytoczę tutaj przykład w biegu kadencki, gdy Pan ogłosił w mediach, że daje 50 tysięcy do Kamienia Pomorskiego, a później Radnych zmusił do głosowania. To jest jeden z przykładów. A później żąda Pan głos, yy, głosowania za uchwałą. Panie Burmistrzu, Rada Miejska nie jest skoszarowanym wojskiem i nie ma, nie musi wykonywać rozkazów. Proszę mieć na uwadze, że każdy Radny został obdarzony zaufaniem mieszkańców, którzy go wybrali, reprezentuje ich problemy i sprawy. Czy prawdą jest to, że podczas jednej lokalnych, z lokalnych imprez użył Pan określenia, gdyby mógł, to niektórych radnych zakup był gdybyć i wrzucił do jednicy? Nawet jeżeli to był żart z Pana strony, to uważamy, że nie przystoi Panu Burmistrzowi, bądź bądź najważniejszemu obywatelowi miasta. Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku został bez odpowiedzi na żaden wniosek i wykorzystał go Pan do swoich politycznych rozgrywek. Liczimy na odpowiedzi na wszystkie wnioski i, pyta i pytania Komisji Rady Miejskiej. Każdy szanujący się w włodarz miasta winien dbać o współpracę z Radą Miejską. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, się proszę o pytania. Wielu z tych w miejsce jest Paragraf na zadanie pod tytułem budowa by oświetlenia przy ulicy Świętej Anny. Łącznik ulicy Kowalskiej, a byłam stacją Kowary średniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to e, to powiem tyle, że nie wiem na ile ta kwota jest wystarczająca po przesunięciu. E, mam nadzieję, że jest wystarczająca na to, żeby e, to najbardziej wrażliwe miejsce e, na tej ulicy, e, że tak powiem, e, dokonać tego oświetlenia. Z tym, że po stronie Rady ta czynność już niestety nie będzie leżała. Jeżeli te środki zostaną przesunięte, całe pozostane, pozostałe działania w tej kwestii pozostaną już niestety, ale tylko i wyłącznie po stronie Pana Burmistrza. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego, którym jest rozpatrzenie projektów uchwał. Jako pierwszą Mamy uchwałę w sprawie zmiany statutu miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Kowarach. Jak już na początku e, sesji wspomniałem, projekt tej uchwały był omawiany wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Został jedno, jednogłośną akceptację. E, czy ktoś może z Państwa ma jakieś pytania odnośnie tego, tego projektu? Jest obecny dzisiaj Pani Dyrektor e, MOPS-u. Nie widzę, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary.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 Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 77 c w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego widzenia przestrzennego dla terenów kolejowych w Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji, e, ponieważ nie pamiętam. To był jednak nie przez aklamację, tylko projekt odstępstwa. W każdym razie był większością głosów zaakceptowane pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie tego projektu? To proszę bardzo. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów oraz na podstawie uchwały nr 18 przez 107 przez 11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach po stwierdzeniu, że nie zostały naruszane ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary zatwierdzonego uchwałą nr. 24 przez 139 przez 2000 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 października 2000 roku z późniejszymi zmianami Rada Miejska w kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie od 1, do 13. Paragraf numer 14. Wykonanie niniejszej uchwały. Powierza się Burmistrzowi Kowar. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Województwa to Kto z Pań Skamowalnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. 7 osób za. 7 osób za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do, do punktu 7 D. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowale dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B. Ponieważ już skociłem w posiedzeniu po komisji, e, pamiętam wynik głosowania. Komisja jednogłośnie opowiedziała się e, negatywnie co do projektu tej, tej uchwały. To mogę stwierdzić. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do projektu uchwały? Czy mam pytanie w do komisji, co było powodem negatywnej opinii? Powodem negatywnej opinii? No może Pan Paweł, bo się bardzo też tym interesował. i ja. E, proszę Pani Paweł o przedstawienie. Ja muszę w tej oddał zanim on powiem, to... To jest bardzo znacznie możliwość występowania tego typu przeciętnych. Dziękuję, no, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapytam pana Krzysztofa, czy była odpowiedź zadowolona? Na razie to była odpowiedź na pytanie. Tak. No, bo ja jeszcze odwróciłem, no, no, no. bo proszę takim razie powiedzieć, czy po podjęciu dzisiejszej uchwały yy, omawiamy.. W obrębie umieralnego planu mogłyby y, y, y, działać y, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać się środowisko, także znacząco oddziaływać się środowisko, jak to rozumiemy, czyli m.in. instalacje służące do przetwarzania y, materiałów łupkowych, służące y, do y, y, y, y, gazowania, odgazowania lub sumienia węgla łuku publicznego, instalacje do przetwarzania azbestu, produktów zawierających azbest, y, y, jakich było e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest katalog e, ponad 50 takich e, przedsięwzięć, które znacznie, e, zawsze znacznie oddziałują na środowisko i mam pytanie, czy po podjęciu tego planu e, my otwieramy możliwość do funkcjonowania przedsiębiorstw z tego katalogu, które w rozporządzeniu rozporządzenia prezydenta komisji znajdziemy do listopada 2010 roku. Pierwszy do, do, do otwarcia tego planu i do funkcjonowania takich eminnych przesięgnięć, w, no w zasadzie w centrum uchwały, bo to nie jest obrzeże naszego miasta, żeśmy negatywnie tą, tą uchwałę zrównowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania od Pani i Panów Radnych jeszcze? Nie widzę przez ten projekt uchwały. Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B na podstawie e, obowiązujących przepisów. Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym i paragrafie drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały pojawia się Burmistrzowi Kowar. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jak to na jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu siódmego. C jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie oraz restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kowary nie, nie stanowiących jej e, wyłącznej własności. Może parę słów odnośnie projektu tej, tej uchwały. Projekt i uchwały zostały opracowane z inicjatywy Radnych. Po następstwie rozmów, które były prowadzone na posiedzeniach Komisji w roku w 2013 i też w momencie, kiedy żeśmy rozpatrywali wnioski o dotację do remontów przy budynkach zabytkowych na terenie naszego miasta. I wówczas większość Radnych opowiedziała się za tym, aby zmienić zapis w tej uchwale i przeznaczyć środki na poprawę, przeznaczać środki te, które znajdują się w budżecie miasta, na, na poprawę e, głównie wizerunku miasta, czyli lepszego wyglądu, czyli do, e, dokładnie na remont elewacji budynków, kamienic e, wpisanych do rejestru zabytków. I e, jak Państwo wiedzą, Większość tych budynków, które są wpisane do rejestru zabytków, a zostały sprzedane, zostały sprzedane z bonifikatą 50%, bo tak wynika z przepisów. Także ci, którzy je kupili, już dostali bonus w postaci tej zniżki. Dodatkowo, mieszkania, które są zbywane w takich budynkach, są objęte uchwałą rady tak, miasta i sprzedawane są w przedziale 3-5%. E, dlatego inicjatorzy uważają, że e, jeżeli by miały być dopłaty do tego typu budynków, które nie są, które nie są jak gdyby w zasobie gminy, e, powinny być przeznaczone na e, poprawę wyglądu estetyki naszego miasta, czyli na remont elewacji. E, padło pytanie na posiedzeniu komisji, co będzie, jeżeli środki, bo te środki się nikt nie zgłosi e, e, z właścicieli, współwłaścicieli zabytkowych tych budynków kamienic na terenie miasta. To powiem tak, mnie jako mieszkańcowi będzie smutno, że się nikt nie zgłosi i że nie ma poprawy wyglądu, ale z drugiej strony nie boję się o te środki, ponieważ na, gmina posiada taki jeszcze duży zasób, że tak powiem, swojego mienia komunalnego, który wymaga remontów większych lub mniejszych i zawsze na którejś z sesji powiedzmy, jeżeli te środki nie zostaną wykorzystane, będziemy mogli je przesunąć na cele remontowe budynków czy mieszkań komunalnych w naszym mieście. Najlepsze, dodam jeszcze tak, że ostatnio dobitnym przykładem tego była małżeństwo, które zwróciło się znowu po raz kolejny do radnych przychodząc na tyżu odnośnie swojego mieszkania komunalnego. Chciałbym powiedzieć, że obowiązuje ciągłość jak gdyby, pracy y, rad i burmistrzów koła. Oni sprzed, mają dokumenty, sprzed bodajże, nie wiem, 20, dwu, od 30 chyba lat, mają pierwsze, potem powtarzały się dokumenty, w których zapewniają ich kolejni włodarze miasta, że dokonają remontu, e, remontu części budynku, e, tego, w którym oni mieszkają, i to wszystko mają na papierze, ale niestety z remontu do dnia dzisiejszego nic nie wynikło. Dlatego odpowiadając yy, na pytanie, co się stanie z tymi pieniędzmi, jeżeli nie zostaną wykorzystane na remont tych elewacji, to jeszcze raz powiem, że się o to nie boję, dlatego że naprawdę jest na co te pieniądze przesunąć yy, właśnie do zesku, gdzie można je wykorzystać na tego typu, typu remontu. Dlatego jeszcze raz proszę Radnych o przegłosowanie na tak tego projektu uchwały. W projekcie uchwały propozycja radnych, którzy pracowali nad uproszczeniem jak gdyby tych dotacji jest taka, aby, aby w paragrafie drugim nakłady nie przekraczały 50% wartości robót, ale również kwoty 10 tysięcy złotych. I takie, takie wartości proszę sobie wpisać do projektu uchwały. Yy... I to chyba to głównie, co chciałem powiedzieć odnośnie tego projektu. Chyba, że Państwo mają jakieś pytania, albo chcą się wypowiedzieć. Proszę bardzo, proszę Pan Paweł. Ja bo nie miałem okazji Burmistrza, jest zmiany? 1 maja właśnie. i nakazaliście mi Państwo, żebym zaraz miał Więc musimy się naprawdę zdecydować, czy kreujemy jedną, jedną politykę pomagając mieszkańcom, żeby te nasze które stanowią własność prywatną. Co ja mam powiedzieć mieszkańcowi, który przychodzi, który, który ma pismo od kolejnych burmistrzów, zostanie u niego wyremontowany dach i pierwsze pismo jest datowane sprzed bodajże 30 lat, to dlaczego o tym My nie mówimy, że tam nie zdać jest na, na, na remont bieżący i dotowanie? Dlatego uważam, że każdy z Państwa podejmie swoją tak powiem decyzji odnośnie tego projektu uchwały. Ja uważam, że e, powinniśmy, powinniśmy e, uchwałę zmienić i pozostawić ją świetle takim, który jest e, prostym przekazem, że e, ci, którzy chcą jakby w szybszym trybie e, i, i lepiej wykonać e, elewację swoich budynków, żeby poprawić wygląd e, naszego miasta, e, to będą mogli skorzystać z, ty, z tej do pracy. Proszę, Panu. Ja na na komisji utrzymam swoje zdanie. Uważam, że uchwała, która jest w chwili, daje taką możliwość remontu elewacji. Nie ma tutaj zaprzeczenia. Po drugie, pan no, pięknie właśnie mówi o tych elewacjach. No, może by Pan powiedział, dlaczego właśnie nie? Tak. Na komisji powiedział Pan nie, bo nie. mnie to nie przekonało. Może pan rozwinie do argument nie, bo nie. Chodzi o Już o to, bardzo, troszkę, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkańców, którzy wykupili z bonifikatem swoje mieszkania, przypomnę, że te budynki, w których tutaj mieszkania wykupili, przez wiele, przed wykupem nie były remontowane przez gminę, przez właściciela tych budynków, więc teraz, jeżeli są te dopłaty do tych remontów dachów bądź elewacji, to myślę, że to jest ukon tych mieszkańców, że nie kupili budynków w zbyt dobrym stanie technicznym. E, jeszcze chciałbym Pani Radnie i gminie odpowiedzieć na komisji. Pani e, powiedziała, że wspólnota tutaj obok maja 19 e, remontowała z dotacji, wymieniała okna, parapety, proszę Pani, nie wymieniała okien parapetów. Można to sprawdzić w dokumentacji na dole, przejść na dokumenty. Proszę nie wprowadzać żadnych na komisji w błąd, że takie e, remonty były prowadzone z dotacji. Więc e, Podejmę jeszcze raz moją prośbę o odrzucenie tej uchwały nadłuczających się tylko do ścian, ponieważ e, moje zdanie jest takie, że ściany i dachy są to elementy w centrum miasta, które powinny być e, że tak powiem zytówką naszego miasta. Dziękuję. Odpowiem na to pytanie, dlaczego nie? Dlatego, że zadaniem gminy nie jest remont e, przede wszystkim prywatnej własności w gminie. Mieszkańcy jak, jak coś kupują, to nie kupują kota w worku że tak powiem. Wszyscy, co, co kupowali yy, w kowarach mieszkanie takie lub inne, kupowali go z potężną bonifikatą yy, i dlatego z tego korzystali. Przede wszystkim nie kupowali mieszkania po cenie rynkowej mieszkania, tylko yy, po wycenie i za, yy, za 3 czy 5%. I dlatego ja jestem przeciwny. Yy, te wspólnoty, który, do których, o których mówimy, jeżeli będą miały wyremontowany dach, mogą się zwrócić wtedy o to, żeby miasto dopłaciło do remontu elewacji. To tyle. Proszę bardzo, czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Panie, Panie Przewodniczący, pod uchwałą jest po części prywatna, a po części gminna. Kamienica też nie widzę problemu. Odpowiadając Panu Burmistrzowi to, to jest odnośnie zezwoleń. To generalnie w tym kraju w tej chwili jakakolwiek remont, budowa wszystko, na wszystko wymagane są zezwolenia, także jeżeli ktoś chce dokonywać remontów budynku, musi mieć zgodę, projekt nie widzę więcej pytań. na projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Tak jak powiedziałem, wpisali sobie Państwo wszyscy procenty, 50 mniej więcej oraz kwoty 10 tysięcy złotych. To tak przypomnienie. przypomnieniu. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego. Kto z panów, z panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Cztery osoby. Kto się wstrzymał? Dwie, Dwie osoby. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechod, y, przyjęta. Przechodzimy do punktu 7D, 7F. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego dla 2014 roku. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych za, za przyjęciem uchwały proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Bardzo stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. E. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały e, budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. E, projekt uchwały omawiany wczoraj na komisji budżetu. Proszę bardzo Pan Artur Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie. Czy e, tym pragnę jeszcze przeczytać wniosek, który myślę, że zostanie przegłosowany, bo wniosek nie został ponieważ posiedzenie komisji było wczoraj długo. Komisja wypracowała taki wniosek. Komisja Budżetu, Planowania i Finansów wnioskuje do Pana Burmistrza o przesunięcie kwotę 16 724 zł z rozdziału 723 paragraf 60 70, na zadanie pod tytułem Budowa oświetlenia przy ulicy Świętej Andry. To jest wniosek, który został wczoraj złożony zapisany w protokole z Komisji dnia wczorajszego i bardzo proszę o przegłosowanie go na dzisiejszy sesję. jeszcze działa to na starej zasadzie. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej yy, sprzeczności, która wynikła yy, z między posiedzeniami a dzisiejszym posiedzeniem Rady Miejskiej. Nie rozumiem. Chciałem, chciałem się zapytać Panie Burmistrzu, czy co jest prawdą, bo wczoraj na spotkaniu, na posiedzeniu komisji yy, komisji budżetowej, Pani Skamich powiedziała, że została zmieniona forma już opieki nad cmentarzami i zmieniona została umowa. Pan tu przed chwilą mówi, że ta umowa dopiero zostanie w tym roku zmieniona. W związku z powyższym nie wiem, kto tu mówi prawdę, a kto się mija z prawdą. Nie chciałbym tutaj uzyskać rzeczowych informacji w tej kwestii. Dziękuję. ta jest ze stycznia tego roku, więc ja nie rozumiem, co my zaczęliśmy robić już, żeby teraz Zbieram. to go skończyć. Czy my już z tej chwili współpracowaliśmy w jakimś zakresie, czy to, co teraz mamy wykonać w ramach tych 16 tysięcy, to są jakieś nowe rzeczy, które są wynikiem tej oferty która na styczniu tego roku? Być może, nie wiem, jest to rzecz naprawdę ważna, ale Pan Burk mi się dzisiaj na sesji, że mamy bardzo napięty budżet i w związku z tym jest faktycznie zasadne wydawanie z budżetu naszego miasta 16 tysięcy złotych, ponad 16 tysięcy złotych na firmę zewnętrzną, która to opracuje, gdyż mam wrażenie, że do tej pory zarządca, który zarządza tym cmentarzem, też prowadził jakąś inwentaryzację i myślę, że w dużym stopniu Miasto mogłoby, na tym, ewidencji, miasto mogłoby na tym skorzystać i myślę, że wprowadzić to do komputera i porobić te podziały, to może za kwotę o wiele mniejszą niż za tą kwotę, którą musielibyśmy zapłacić firmy zewnętrznej. zinwentaryzować to, co jeszcze jest do, do zinwentaryzowania. Dziękuję bardzo. Co mi z tego, że, że, że yy, u nas na cmentarzach to powinny być, nie wiem, ale i numer. 4 złotych. E, na zadanie pod tytułem budowa oświetlenia przy ulicy Świętej Anny jest dołącznik między ulicą Kowarską a byłą stacją Kowary Średnia Średnie. Podam pod głosowanie kto z Pań, z Panów Radnych, przesunięcie tych środków na zadanie, to, które przeczytałem, budowa oświetlenia przy ulicy Świętej Anny. Kto z Państwa jest za takim przesunięciem? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Te osoby się wstrzymały. Osiem jest za tym przesunięciem. Dziesięć jest za tym przesunięciem. W związku z tym zwracam się do, do Pani Skarbnik o dokonanie korekty w projekcie uchwały. No i pytanie mam ile pani skarbnik będzie potrzebowała na to czasu. Dziękuję bardzo. Proszę przerwę do godziny. Do godziny 19. A <grywa> Jesteśmy w punkcie 7G. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowal. Pani Skarbnik przekazała mi poprawioną uchwałę Rady Miejskiej w zadaniach inwestycyjnych na rok 2014. W pozycji 14 zostało wpisane zadanie inwestycyjne pod nazwą budowości. Dania przy ulicy Świętej Anny, łącznie między ulicą Kowalską albo stracją KKB Kowary średnie. E, kwota 16 274 e, Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma pytania do projektu uchwały jeszcze jakieś? A w pozycji 11 z tych zadań inwestycyjnych kwota też tak, jest zmniejszona, tak? Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Miasta Kowary na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, w paragrafie drugim, w paragrafie trzecim, w paragrafie czwartym, yy, paragraf numer 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowa Paragraf numer 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie Dziękuję Nie. bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Człownicy. Trzy osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Proszę bardzo, czy to Proszę, proszę, proszę, proszę Pani Ania. Ja miałam w sprawach różnych stojów hmm, do Pana Burmistrza, ale jak Pan Burmistrz wyszedł z kwestią dyskusję, to jest do Pana Przewodniczącego. No, i Jutro zwrócę się pismo do Pana Burmistrza e, o zorganizowanie spotkania e, z członkiem Rady na z ramienia e, w ps e, Jak tylko będę miał odpowiedź, to poproszę Panią Sylwię, żeby telefonicznie poinformowała e, wszystkich o po terminie. Proszę, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Proszę Pana Rama. Ja mam może do Pani Skarbnik, bo jak nie ma Burmistrza, że to jest najważniejsze. Ja Chciałbym się zapytać, bo tak radnie rozmawiają między sobą, a ktoś może dochodzi do z pamięci. Wiem, że Pan Burmistrz prowadził różne sprawy w sądzie. Chciałem się zapytać, czy można by było dowiedzieć, wszyscy gdybyśmy się mogli dowiedzieć, ile nas, z podatników kosztowały te, te wszystkie sprawy przegrane, ile musieliśmy... Proszę. Nie było przegranych. Nie było przeigranych, a z Panem Tarysem wygraliśmy? Nie, go no, dobrze chodzi, nie? Taka wiedza. Może ta wiedza przyjdzie panu 30. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania jeszcze? Ja Szanowny Panie Przewodniczący, miałem dosyć sporo spraw do Pana Burmistrza i nie wiem, nie będę kierował ich do Pana, bo myślę, że e, skieruję, pism, skieruję pismo do Pana Burmistrza i może w ten sposób postaram się zobaczyć sprawy mieszkańców. Jestem troszkę zasmucony faktem, że Pan Burmistrz wychodzi nie w sprawach płaczcie. różnych, e, gdzie faktycznie tak poruszamy też sprawy miasta, a Pan Burmistrz jest nieobecny w tym punkcie obrać, i nie wiem, czy on coraz bardziej ma sens w ogóle e, jako punkt e, Rady Miejskiej Myślę, że trzeba wszystkie sprawy załatwiać Pytania interpelacje, wtedy jeszcze również tak? możemy może zrobić zmianę w porządku obrad i po prostu e pytanie, pytanie przełożyć punkt pytania interpelacje, później sprawy różne, a w następnej kolejności projekty projekt uchwał. Także to jest to organizacyjne do przeprowadzenia. No to to trzeba będzie robić w są też Najlepsze będzie to rozwiązanie, bo na samym początku jeszcze jest dużo powiedzmy powietrza, a później powiedzmy małonych się tego. No to... <grym> Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwem, czy w jakiej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Zamykam 65.